Taka ta oto wita y, słuchaczy i telewizor właściwie Wojak Noxing... Podgłośnie troszeczkę. nami troszeczkę. Bo... dzisiejszego wieczoru na wielkiej Właśnie, wiem co zrobię. Telewizora. a drugi kabolek tutaj nie mam niestety połączenia satelitarnego więc muszę się posiłkować połączeniem internetowym ktoś tam nadaje w streamingu tą walkę na żywo więc na pewno się zdarzy tak, że będzie się coś zacinało i tak dalej no co, no pierwsze co bym chciał powiedzieć to pomarudzić troszeczkę, bo żenująca była ta piosenka do boju Polsko w wykonaniu w takim, w jakim to usłyszeliśmy to znaczy yy, śpiewane to było z podkładu, no jak to się nazywa? jest późno, to się ciężko skupić Tak, Mandrinka. Tak, więc było to y, z playbacku po prostu i takie troszeczkę śmieszne pokazywali w tym momencie, y, y, y, o właśnie teraz wywołują... No właśnie, Jason Robison yy, wyszedł znaczy, wyszedł sobie na korytarz i posłuchał tej śmiesznej piosenki polskiej. Znaczy że piosenka byłaby i fajna, gdyby była wykonana m, naprawdę tak jak się należy. No a była wykonana tak jak była wykonana i jakiś podkład disco polowy, takie taki śmieszne naprawdę, takie trochę prymitywne. Dobra, i patrzymy teraz i Czarnoch wyłazi powoli na ring. Wszystko dzieje się na warszawskim Torwarze. Mamy 24 czy 25 dzień września 2010 roku. Trzeba przyznać, że wygląda wszystko bardzo efektownie, ładnie oświetlone. Nigdy na Torwarze nie byłem wcześniej. Piosenka Robinson'a też nie jest porywająca. Chociaż podoba mi się brzmienie organ Monda. No tak, ale takie, nie wiem, rapowanie czy coś tam, co to jest, to jest tragedia. Także 1-1, jeżeli chodzi o... Utworki. Polska była szanująca i to też jest szanujące. Eee, no właśnie, chciałem powiedzieć i w tym momencie pokazali w końcu twarz boksera, bo przez cały czas realizator pokazywał wprowadzające osoby Robinsona, czyli Robinson szedł za nimi, a realizator pokazywał jak oni poruszają się do przodu i jego nie było widać, no ale w końcu pokazali samego Robinsona z innej kamery. Niesamowite, Robinson zgubił ręcznik i podniósł go, podniósł go, ale z podłogi już nie włożył z powrotem na głowę. Tak w niebieskim narożniku James Robinson, jak mogliśmy usłyszeć, nie został przywitany przez polskich kibiców, co wcale nie dziwi. W tym momencie pokazuje nam realizator Wodarczyka, ubranego w satynowe, białe ubranko. ten koleż był lepszy. Ma większą wprawę, prawda? Tak, e, Krzysztof Diablo Wodarczyk, więc diabeł idzie pierwszy i macha patyszkiem, gdzie ogień e, pali się na dwóch jego końcach. No, Pomachał troszeczkę. Nic wielkiego, żadne show. I diabeł wrócił się z powrotem. Teraz co diabeł robi? Dotykał się po brzuchu. Dotykał się po brzuchu tymi palącymi się końcówkami. Dobra, a w tym momencie pokazują nam wodarczyka, który... Yy... Jak to zwykle takim truscikiem bokserskim z rozgrzewkowymi ruchami ramion powolutku idzie. No jedno co trzeba przyznać jak zwykle Polki to są Polki, piękne dziewczyny i piękne dziewczyny y we wszystkich chyba w dyscyplinach sportowych już zagościły i wcale nie muszą być to cień liderki amerykańskie. To Diablo Wodarczyk do tej pory ma siedem pojedynków nieprzegranych pod rząd i miejmy nadzieję, że i ten pojedynek będzie wygrany przez niego. Ta walka jest dla kasy, bo to jest dobrowolna obrona tytułu. Ciekawe, czy jest Edyta Górniak? Ponadzie przy jakiejś ostatniej walce w Polsce tak wykonali hymn amerykański, że, że to zdetrymowało ich pięściarza. No, zobaczymy, jak to będzie teraz. Przyznaję się, że nie wstałem... Paczka wygląda jak Barbara Streisand z młodych swoich czasów. Głos ma fajny, ale coś mi tutaj nie gra pomiędzy tym fortepianem a jej wykonaniem. chociaż to wszystko nie zazębia się razem. Jestem świeżo po programie yy, X Factor, czyli takiego programu brytyjskiego, gdzie ludzie śpiewają i szuka się najlepszego wykonawcy, więc sobie troszeczkę krytykuję właśnie muzycznie i stąd ta krytyka z samego początku i teraz krytyka tego wykonania. Ładny ma głos dziewczyna, dobrze na pewno śpiewa, ale ta aranżacja mi nie pasuje nie współgra tak do końca. A ja jestem przewrażliwiony muzycznie. To też trzeba brać pod uwagę, więc nie jestem w żadnym przypadku nie jestem obiektywny. Zobaczymy jak pójdzie im Mazurek. Porównałem tak śpiewaczkę do znanej aktorki, no to porównam też tego śpiewaka. Ja go nie znam, przyznaję się, nie znam go, ale porównam sobie go do jednego z aktorów i wygląda jak Robert Nie Deniro, tylko ten, kurde Holender, nie Robert Redford. Wygląda jak Patrzcie, No, Wyleciało mi z głowy, jak się nazywa, ale też podobno do jednego z aktorów. Tym razem śpiewało już na żywo, tak mi się wydaje. Dzień dobry Państwa, Jarzy Kostyra, już bohaterowie tej walki są w ringu. Widzimy Jasona Robinsona, pretendenta do Mistrzostwa Świata Wadze Junior Ciężkiej 35 lat ma i widzą Państwo jego finans 19 zwycięstw. 5 porażek Przegrywał z mistrzami świata, z Jamesem Tonnelliem, i Lempelem. Oba pojedynki przegrał, ale miał na deskach. No, oprócz tego przebrałem z Drosdem, Greenem i Essence Salersem. I za chwilę prezentacja. Krzysztofa Diablo Bodarczyka. Tego kamery nie pokazywały, ale my widzieliśmy 10 minut przed wejściem do Ringu. Cała grupa, cały obóz Robinsona wziął się za ręce, klęknęły i pomodlili się za zwycięstwo. Ale o to, żeby te modlitwy nie były, zostały wysłuchane, będzie się starał Krzysztof Diablo który dzisiaj po raz pierwszy broni mistrzostwa świata Junior Ciężkiej. Ciekawe, czy on ma zakontaktowane, że muszą trzy razy Diablo mówić. Diablo, wydarczy, JCDC van der rażony gromem. No i mamy nadzieję, że. Dzisiaj wydarzyło się już coś innego, bardzo ciekawego, jeżeli chodzi o sportowe wydarzenia i mogę troszeczkę czuć się dumny, bo po pierwsze e, człowiek, którego kiedyś znałem osobiście, po drugie Polak, po trzecie z mojego miasta, a mowa o najnowszym mistrzu świata w Rzeczu, a więc e, o Tomaszu Golobie. Tomek Golob kończył. Już wywalczył sobie mistrza świata, pomimo że została jeszcze do przejechania motorem żużlowym, jedna runda ale w końcu w końcu, w końcu udało mu się zdobyć Mistrza Świata, także Tomek ma już wszystkie od dzisiaj, wszystkie możliwe medale ale spójrzmy teraz na ekran bukserzy stanęli przed sobą, przywitali się ten Sędzia poprosił sobie... o ostrożność na głowę. ...tutaj nie ma nic do stracenia. To jest biedny chłopak, który mieszka w domu kolegi na jeśli dziesięcioletnio Kio Nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Sam sobie gotuje. Na boksie się jeszcze niczego nie dorobił. Nie stać go było nawet na sparingi. No i to dla niego wielka szansa w czarnych spodenkach, Jason Robinson z odwrotnej pozycji, a Krzysztof Diablo w z normalnych tych spodenkach zielonych ULB. Rozmawiałem z trenerem Łapinem, który jest pierwszym trenerem Wrogarczyka mówił, że Robinson może mieć przewagę szybkości, dlatego chcą, żeby w pierwszej paźwi walki Krzysztof zadawał więcej tu. Tak żeby w drugiej części pojedynku Robinson od opa sił. zobaczymy czy to Diablo zrobi. No zawsze to jest problem bank, czy z Mańkutem tylko ja, na samym początku kariery walczy z Mańkutem zobaczymy jak rozstrzygnie jak będzie realizowały ten pojedynek tutaj się zaczęło ustawienie przeciwnika Diablo bardzo ładnie oddala się od tej lewej ręki, ale również widzimy, że Robinson też ucieka od prawej ręki Diablo, załającą właśnie, widzimy to wyraźnie, za lewą rękę Krzysztofa Diablo. To są takie właśnie przymiarki do zyskania gruntu, Kto no tutaj pierwszy wydepcze sobie przewagę już Aha. Bóg sobie, że na razie y, poznają się y, Krzysiek z tego co widzę jest przygotowany na asakurację na początku, ale też na atak wtedy, kiedy jest w pewnej pozycji, jest dobrze przygotowany jak wszyscy wiedzą, AJ trafił też Amerykanin. Jak wszyscy wiedzą, Diablo jest bardzo, bardzo mocny, jeżeli chodzi o lewy sierpowe i trafił przed chwilą. Lewy sierpowe to jest coś mocnego, bardzo mocnego. ...podziewając się czasu Robinson podejmuje walkę, nawet można by powiedzieć, że jest troszeczkę bardziej aktywny. Na początku był trochę bardziej aktywny. i już za pierwszej rundy sekund zostało do końca. Niewiele czasu, w rundę wyrównanej. Faworytem tej walki, proszę Państwa, jest e, Ulbuk Macheru. Diablo zdecydowanie za postawioną na niego złotówkę można zarobić zaledwie 5 groszy, a za złotówkę postawiono na Robinsona 9 złotych. Posłuchajmy trenera Piotra Łakina. Proszę, raz trochę chwilę, to nie zostajemy się na pojedynczy czas, Dobra. Szybciej nogi, Rozluźnienie poszło, rozluźnienie poszło, tak? Cały czas przemy, cały czas u, cały czas rozumiem? Cały czas przewiduje, Złoty się. Kasia przewiduje, ostry, ostre i szybciej. Jasne? Jasne? Po akcji ręce wysokiej. On ciągnie i kontruje. I to przecież jeszcze trzeba. Ostre miście. Wiecie jakie na pojedyncze uderzenie? Ono czyli no, no, Trzeba to porzucić ręce i wraczać na to. Jasne? Słyszeli Państwo trenera Łapina? Urodzony w arkangielsku, studiował na Ukrainie, walczył w Lidze Rosyjskiej polskiej, no i Polskiej Wiktorii. I druga runda. reprezentant polskiej piłce, noże też kibic boksu, dużo, dużo jest tutaj gwiazd, biznesu, polityki, biznesu także. Druga runda pojedynku, Krzysztof Diablowo-Nadży, Tom Jason, Robinson z USA. Jason Robinson to był kickboxer niż no zobaczymy co tutaj pokaże także energicznie po starcie zaczyna Diablo to jest jego dobrowolna obrona warunek jest jeden trzeba przeciwnik musi być w pierwszej piętnastce rankingu Robinson jest na dziesiątym miejscu także jego wybrano do tej obrony. Za tę walkę Diablo ma. dostać 150 tysięcy dolarów brutto oczywiście, no bo powtórzącymi podatków opłatę dla promotorów, sponsorów, trenera. No widzi niewiele więcej niż trzecia tej sumy Natomiast, wizerunek jego garza jest zdecydowanie mniejsza, no ale jeżeli wygra... Czyli 50 powinien dostać wodarczyk. No i tak duże pieniądze, prawda? O, pierwszy clinch. Lewy tu, podwójny lewy, no to są czasy, które podobno budzi troszeczkę za nisko, ale sędzia ringowy już sygnalizuje, że te czasy były troszkę za nisko. Bardzo dobrze robię, sam oddala się od tej prawej ręki. Czy stopa? Siedem do prawej Seria Oj. No, seria Diablo, ale tak naprawdę to komentujący nie wie co mówi, bo Diablo dostał. Akurat... Staram się być obiektywny. Dużo czasów jest przyjętych na rękawice, ale... o i dużo jest też wyprowadzonych, trafnych te, czasów poprzez Wodarczyka. Ale akurat przed momentem to, co się tam cieszyli prezenterzy polskiej telewizji, no to akurat Wodarczyk zainkasował cios. Dobra, na początku walki był taki, że często się za II wojny światowej na linii Marzenota, no i rzadko wyprowadzał ciosy. Trwają się. No, powolutku zaczynają się rozpędzać. Na początku walki widzieliśmy, a już kilka soczystych uderzeń i Jablonoi. te Robinsona, trener z Łódź Kernandes. Trzeba przyznać, że Robinson jest bardzo dobrze przygotowany. Z 29 Euro pod który trenował Chicago, już nie żyje. Albo przytawkowali, albo zginęli w podachurkach arkesterskich. No, w takim środowisku wykonywał się e, Jason Robinson, ale posłuchajmy co moim fiadowami. Wreszcie idziemy, wreszcie idziemy. I robię swoje, robię swoje. Gardę. I dobra garda, nie rzucę Szefostwo Polsatu Sport Polsatu Sport Oczywiście pod garniturami W krawatach, bo tak wypada Zawsze jak się idzie na mecz jakieś czy coś, to trzeba iść pod garniturą Och, piękne Znowu lewym trafił Włodarczyk oczywiście, bo się zachwycamy jego czasami. To tak, faworytem jest Diablo, ale... A, też dostał. Dostał lewą prostą. ...że będzie zwycięzcą, że wygra to samo, mówił jego trener George Hernandez, którego widzieliśmy. Cytuję jego słowa. Włodarczyk przed walką jest pełny siebie. Ma jaja jak kokosy, ale po kilku ciosach w pierwszych frontach zrobią się małe jako wrzeszki. No nie zauważyliśmy, żeby to nastąpiło. A po Na obyczał Krzysztofa w tej rundzie. Właśnie często te sierpowe przeszkadzają oni solami. No właśnie, znowu lewy no nie wiem, teraz Włodarczyk podchodzi, ale bez wyprowadzania żadnego ciosu. po prostu podchodzi z gardą bez niczego, po prostu bez niczego bez żadnego ciosu. nie rozumiem tego to Amerykanin go atakuje no teraz dopiero Włodarczyk Próbuje wstrzelić takie pojedyncze ciosy z bardzo bliska. Lewy sierp ten cały czas stoi. Włodarczyk nie idzie na walkę, tylko stoi w prawie klinczu, bez łapania się. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Włodarczyk stoi i przyjmuje ciosy bez sensu, Taka, jeszcze takiej walki nie widziałem no. przytuleni są do siebie prawie głowami i, i próbują się wstrzelić no takie jakby się przepychali głowami bez sensu nie rozumiem troszeczkę tego podejścia teraz się w ogóle kochają przytulili się No i jest to to co, to, co mówiłem, że mi się zablokuje. O co tu chodzi? Co on powiedział? Więcej ciosów zadał Diablo, no... No, trzeba być ślepym akurat więcej czasów zadał Robinson no, ewidentnie więcej czasów zadał Robinson drugą kwestią jest ile czasów trafionych jest na twarz ile ich nie jest no zaczyna mi się blokować internet Jasno, przyśwień, pomoż się, pomoż się, proszę. No mam nadzieję, że e, przyspieszy mi się za chwilę połączenie. Lewy wiem prostym diabla, ale mamy od razu odpowiedź. Ach, silny był ten lewy, sierpowy diablo. Co on gada? Co on gada? No ja tu mam powtórkę. Silny był ten lewy sierpowy Diablo. To był taki lewy sierpowy na zasadzie przepchnięcia, a nie uderzenia z jakiegokolwiek rozmachu. No bez jaj. Wydaje mi się, że mocniej bije jednak Diablo. No, mocniej to może i bić. Na pewno siłę, siłę ma, chociaż Amerykanin ma mięśnie większe od niego. Władalczyk w lewo uciekaj, w lewo uciekaj. Znaczy nie uciekaj, tylko w lewą powinien iść. Pięknie teraz. Bo jak pójdziesz w prawą, Diablo, to się nadziejesz na czarną rączkę. O, ładna kombinacja, lewy, prawy, lewy. Robinson jest przygotowany i czasami wyprowadza lewy sierpowy, a przypominam, że grają, grają, że walczą z odwrotnych pozycji, więc ten lewy sierpowy jest naprawdę z bardzo dalekiej odległości wyprowadzany. To jest tak, jakby władaczek miał z prawej swojej ręki walczy i uderzać sierpy, a wodarczyk jednak największą moc ma w swojej lewej ręce. No, teraz piękna... Piękna była akcja, ale w obie strony, bo Robinson nie pozostaje dłużny. Krzysztof jak uderza, parę serii to po chwili dostaje je z powrotem. Wani ale tak na górę strzeliły lewym się portę, w prawy okiecie Robinsona Znakomita akcja, woraczek. No, Robinson zaczyna tak troszeczkę tańczyć i zdarza się, że opuszcza ręce, ale trzeba przyznać i przypomnieć, że Robinson był e, kickboxerem, więc on dobrze wie, co robi. I na pewno jest szybki, rześki jeszcze i jeszcze nie jest wykończony. A Diablo jest typowym bokserem, a nie kickboxerem, więc Diablo e, trzyma się sztuki bokserskiej, trzyma gardę. Praca na komprawie Już nie panseruje walki w drugiej stacji walczy. Łączki prawe. I teraz pięknie, pięknie. Szkoda telewizja tego akurat nie pokazała za bardzo, ale to była ładna akcja. Włodarczyk kilka razy lewą prostą ręką sobie z, wytworzył dystans, a później wyprowadził prawy podbródkowy, który trafił szczękę Robinsona. Jednak nie był na tyle mocny, żeby przewrócić Amerykanina. Na A więc Diablo potwierdza, że się rozgrzał, to już widzieliśmy, za nami jedna trzecia tej walki, piąta runda, więc zobaczymy co on będzie robił teraz Diablo, na razie skoncentrowany bardzo. Czeka na kontrę, tak. no, a jeszcze pozwala Robinsonowi atakować. Tu prowokacja, Robinson no, wie, co mu grozi, on już miał z rękawicami, ile tam siły jest. No, na razie pewne jest to, że nie jest to taniec z gwiazdami, w którym uczestniczył Włodarczy. To jest wojna taka twarda, zacięta. Może nie zaburze, ale wszystkie bardzo mocne obu Robinson prowokuje prowokuje, ale czasem robi wyprowadza bardzo niebezpieczne lewe sierpowe one są naprawdę bardzo niebezpieczne i zaskakują Wodarczyka, Wodarczyka ale nasz bokser nie pozostaje dłużny i e, też szuka swojej okazji I jeszcze właśnie troszeczkę wyszukiwanie i odpowiedź Robisona. Bardzo ładny u nich Iasekuracja, proszę, szybciutko. Lewa ręka trafiła. Pod lewe oko Robisona. Nie cieszę, że Krzysztof różni tempo walki, że nie jest ten nie walczy jednostajnie. Tak, to prawda. To prawda. Wodarczyk na razie sprawia wrażenie, no poza tą jedną walką w jednym momencie, kiedy trzymali się głowami, to poza tym jednym dziwnym takim zachowaniem to wygląda na to, że Wodarczyk całkowicie kontroluje sytuację i swoje siły i przygotowuje nas na coś wielkiego. Robinson się rozluźnia i zaczyna być niebezpiecznie dla Robinsona opuszcza ręce bardzo nisko i próbuje prowokować Wodarczyka i właśnie się naciął na jeden cios a tych ciosów będzie na pewno więcej pokazali y, przed chwilą dwie... Lewy szerpowy będzie za chwilkę. Tak, lewy sierpowy będzie za chwilkę. o tym, do się cały czas Dobra. Y, Ale chciałem powiedzieć, że pokazali właśnie Amerykanki, które kibicują Amerykaninowi i y, tak jak wcześniej mówiłem o pięknych Polkach, tak tutaj można powiedzieć o typowych Amerykankach ewidentnie nie były to amerykanki z Miami Beach ale przyjechały, przyleciały właściwie do Polski najprawdopodobniej, bo chyba nie przypłynęły z wielką flagą amerykańską i dopingują Trener i sam Diablo to jest lewy sierpowy, ale trzeba uśpić czujność Amerykanina, trzeba go zwieść, trzeba sprawić, żeby trochę zapomniał o tym e, największym niebezpieczeństwie, które na niego trzypa. Spokojnie, I prawy prosty z dystansu. 13, to jest lewym prostym coraz częściej prawy, tak jakby właśnie słuchał strona, żeby <laughs> jakby słuchał, no. Jakby słuchał. Ale by sierpowy. Nie ma lewego sierpowego na momencie. Szybki, e, Bardzo dobrą pracę ma Amerykanin. Potrafi bardzo szybko znaleźć się z odległości 3-4 metrów tuż przy Błodarczyku i jeszcze tego trafić. Także bardzo ładnie pracuje na nogach, no ale to jest zaleta byłego Kickboxera. Błodarczyk na nogach jednak y, estetycznie stara się bardziej pracować y, no, głową w sumie, że myśli, tak? prawda? <śmiech> obronił się, obronił się w taki sposób, że przyjął to i jeszcze zachwiał. <śmiech> tak się obronił, kurde. Nie wiem, może my oglądamy dwie różne walki. Ci panowie tam w polskiej telewizji z Polsatu i ja. Czeka na okazję do tego lewego sierpowego który chce zaskoczyć rywala. Bardzo zróżnicowane uderzenia i obu pięściarzy. Podoba się, walka jest ładna, naprawdę jest ładna walka. Jest kilka tylko momentów, kiedy nic się nie dzieje. Wciąż jeszcze się wyszukują, wciąż jeszcze są pełni energii. Jak zwykle lewa ręka dochodzi Robinsona, to o czym wcześniej mówiłem. No, chyba Robinson odczuł, odczuł ten cios. Bardzo szybcy są obaj pięściarze. Czysta walka, sędzia rygowy, pan Van der Wille ma niewiele roboty, a tak a propos, sędziowie punktowi w tej walce zarabiają po 1950 dolarów, sędzia ryggowy, czyli pan Van der 2,5 dolarów. Takie są stawki. Ale na razie narożnik Amerykanina. No to ładne pieniądze, nie? Tak 2000 dolarów za jedną walkę No to ten mocny cios został w do Także realizatorzy, którzy pokazują walkę w telewizji potrafią wychwycić i pokazać to, o czym mówią komentatorzy, ale ci komentatorzy widzą troszeczkę inaczej. Oczywiście rozumiem, że sercem wszyscy jesteśmy za Wodarczykiem i chcemy, żeby on wygrał. Teraz przed chwilą był potężny, na szczęście nietrafiony, podbródkowy, czyli Amerykanina Niech drugi czeka na taką lukę. Ale dobrze teraz, bo na uczynę ile mi się pochylamy. René Władysław, że już czas troszeczkę przyspieszył, że Krzysztof powinien spróbować może tę serię, pomimo tego niebezpieczeństwa, o którym wspominałem Jerzy Kudry. Piękna seria, piękna seria, pięknie. Trzy ciosy poszły. Tak jest. Jest bardzo dobrze przygotowany. taki finisz na to, co robimy Zabek w walce z Jackiewiczem, że te ostatnie sekundy, te ostatnie 15-20 sekund to przyspieszą, żeby zostawić to najlepsze wrażenie na sędziówki. teraz przydałby się taki efektywny finisz Krzysztofa. Jeszcze, jeszcze, to jest 7 jeszcze 5 zostało do 12. Wszystka niezbyt ubrana dla Krzysztofa. Ale ukoło 9, brawa. Proszę, się wysokości, a to wytężni w tej rewelacji z do przodu, proszę, do przodu. Dwa koszty Brawo, i pod prętą. nie nastawi się, dostawi się do obrazu, dzisiaj szybkość na tam trzeba rządzić i garda z miasta? Pikarda! Pikarda! Za sześć się, wszechkodał mnie czosem, w się Ale lewy A co do tego Szybkość, szybkość, Siatkarki też dopingują Diablo, no przyda mu się ten doping. Ósma runda, zacięta, czarna walka. Robinson, okazało się, już wiemy, po wymagającym elementem. Diablo musi dać siebie wszystko, w czy chce wybrać ten powód, a na pewno chce, nie wyobrażaj sobie, żeby to się nie udało, no przecież... Ta jego robota jest wciąż niedokończona jak Sagrada Familia, ta słynna świątynia w Barcelonie wybudowana przez Gaudiego. Zdobycie mistrzostwa to jest pierwszy etap. Nie trzeba do tego dobudowywać coś. No tutaj trzeba dziś do tytułu mistrza świata dodać jeszcze... Jest jedna różnica między dwójką bokserów, bo Amerykanie Robinson dobiega, ten szuka, atakuje i tak dalej. Natomiast Krzysztof Wodarczyk raczej, raczej stoi i nie próbuje atakować. Jeżeli już, to liczy na kontrę. Taka jest różnica między tą dwójką bokserów dzisiaj. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Włodarczyk stara się walczyć bardzo mądrze. I niepotrzebnie się nie naraża na pewne zagrożenia ze strony Amerykanina. <grym zbierza> Robinson ma... Fajny trik, jak dostanie czasami jakiś cios, to poprawia sobie spadanki. Tak, cały czas zakryty, lewa ręka wysoko. Wszystkie te czosy, oni Robinsona odbiją na, na obronie i próba zaskoczenia na wycieczkowy. No, zaczynają się serie. Wspaniały doping warszawskiej publiczności. Cały dopinguje Ale jeszcze, jeszcze jest Jason Robinson... Jeszcze jest zbyt świeży. Okazuje się, że Robinson, ten kickboxer, jest naprawdę też znakomitym bokserem. No, zresztą... Nie w pierwszym, nie ostatnim, a byłoby jeden z znakomitych w którzy sprawdzali się na ringach bokserskich, żeby wspomnieć patana Tarsona, czy Woringa, czy Troja Dorseya, a czy Twiczkę, i tutaj teren za piesa też Troja, dobre razie. No jest przygotowany do tego pojedynku, bardzo dobrze nie atakuje, jest bardzo ostrożny i to utrudnia Krzysią Trafieni. Iwalkiwa jest za to It's so It's to me. It's all about those two in the stage to do it, to, do it, to do it, just to right hand. That's all it nie dosłyszałem tylko o jakie to głupie mi błędy George'owi Hernandezowi chodziło, jego pupila. No? Próbuję troszeczkę zapasów. Już któryś raz z kolei próbuję troszeczkę zapasów, Robinson. No to już jest dziewiąta runda z dwunastu. Oops. sam pokazuje, że nie robią na nim wrażenia w ogóle ciosy Włodarczyka, bo Włodarczyk ilekroć zrobi jakąś ładną akcję taką, to od razu y, on y, odpowiada tym samym, a nawet może i więcej. Cały czas, co prawda, nie mówię o czystych trafieniach, tylko chodzi mi o wrażenie, na ile ktoś ma siły. Bo walka jest bardzo wyrównana, jeżeli chodzi o trafienia. Natomiast chodzi o to, żeby wyniszczyć przeciwnika i jeden i drugi są jeszcze w pełni sił. No, dwa. Dwa ładne sierpy doszły. No. Celia Seria Krzysztofa nie zdążył już odpowiedzieć zrewanżować się. Robi są. On jest sędzikiem. On sam się nie Wszystko Szybkość, czerwne ciosy. Szybkie nogi. Jasno i pewność. Po akcji, ręce, z a to gotowy, To na na trzecie najczęściej. Ostre nogi. Ostre nogi. Każdy z gotowy na pyknięcie. Nie na bądź. Na pyknięcie. No tak. Nie mamy dowód na to, co mówi trener Łapin. On sam się nie powo poło położy. Dostał dwa potężne sierpowe, ale nie ma zamiaru się kłaść na materingu. Ambitny jest rzeczywiście robić ręce, tak? Dawaj, dawaj, dawaj. No, właśnie przyspieszyć. Zostały trzy rundy. Więc... Teraz już naprawdę trzeba pokazać, że się jest jednak mistrzem i ten mistrz zobowiązuje. się. No, tak, ale nie mnie trafił. No przepychanka z przytrzymaniem. Ktyczny ciepły w prawicy, a A prosty Ładna prosty Troszkę się nie dziwię, bo Włodarczyk jest wolniejszy jednak mimo wszystko i Robinson jest w stanie przewidzieć, co Włodarczyk zrobi, dlatego potrafi się dobrze bronić. Trafił i przyjął pięć albo i więcej. To jest lepsze. dla Krzysztofa. Amerykanin tego Państwo nie widzą, ale o proszę, już tutaj jest Fernandez, który jest równocześnie kasperem, przyłożył mu kawałek płytki. Tam pojawił się wóz pod lewym okiem. To było pociosie Diablo. Ten czas niebezpiecznym się okazuje ten obiekt. Ale właśnie, chyba po tym czasie pojawił się I brat z południowego. On nie ma nic do stracenia, donaty. Podnapęd. Czy pochylu? Czy tak jak wspominałem na początku walki, rzeczywiście Robinson nie ma nic do stracenia. Dlatego Diablo musi się teraz znieść, na wyżynę. a ta walka jeszcze nie jest wybrana. 6 minut do końca. W pierwszej obronie tytułu mistrza Święta WBC w kategorii junior ciężkiej. Tytuł przypominamy, broni Krzysztof Diablo Włodarczyk. Mi się, nie. Ale nie chce mi się wierzyć, żeby to wygrał przed czasem. A ten Amerykanin jest twardszy niż można było przypuszczać. Bardzo rozsądnie się broni. On wie co mu zagrażało. Widział to po Tylko tego szerpowego się boi, natychmiast się odchyla. Albo blokuje ten cios, blokując go na prawą rękawicę. Przy, przy okupie. Rozglądasz się Robinson? Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, dajcie we wszystko krzecie. Tutaj jest sekundante Robinsona, pan Hernandez. Zakręca swojego zawodnika do ataku. No to Wodarczyk musi przejść do ataku. Które minuty jedenastej rundy, jeszcze jedna później i koniec. I ostatnia runda tego pojedynku. Dobra walka. No ale tutaj Krzysztof pokaże, że jesteś lepszy. Przejdziemy do tego profesorium, na którą zaciekamy, jak okazję, na pompie. Sprytnie je, jest drogi są. Nie dał się zaskoczyć. Odpowiedź dla tych tuż, przykład... szoka, Zagnięty, dobra debolacy teraz dopiero. Osastra minuta za chwilę się zacznie. No już, już oboje wykończenia tak, czasu coraz są dziwnie wykończeni, bo mają jeszcze siły, ale, ale są ostrożni. 40 sekund do końca. Wszystko No tak, żeby wygrać walkę o pas jeszcze na terytorium swojego przeciwnika a przypomnę, że walczą w Warszawie Amerykanin przyleciał, żeby odebrać pas Wodarczykowi, to żeby taką walkę wygrać musi być zdecydowanie lepszym przeciwnikiem i no nie wiem jak będą punktowali sędziowie, ale według mnie to jest walka remisowa skoro jest remisowa z mojego punktu Czeka, widzenia, to Amerykanin wygrać jej nie może. Krzysztof wygra i zaprosi go na piwo, bo Robinson malczył no, jak dżentelmen. Świetnie był przygotowany. Tworzyli ciekawe widowisko. w którym jednak w naszym odczuciu lepszy był Krzysztof Diablo Włodarczyk. No. Czekamy na oficjalny werdykt. Bóg zrządzi się swoimi prawami. Ja starałem się być obiektywny, w, jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o muzykę na samym początku, to nie, to może nie. W tej ostatniej rundzie. Już jeszcze po status Pan Marian Kmitaj z Ringo chyba będzie zwręcał jakieś trofeum. narożnik Diablo. Jan Sogieraj, Jodor Łapin, Paweł Skrzeczy, a wykonali solidną robotę, żeby przygotować Diablo do tego pojedynku. Jeżeli sędziowie ogłoszą, że wygrał Diablo, mamy taką nadzieję na no to, dalej już będzie chyba ten turniej Super Six. No i tam jest sława, wielkie pieniądze. Zaszczyty. Ale po poczekajmy. Trzymajmy się jeszcze za chwilę oficjalny werdykt. Na razie brawa publiczności dla Krzysztofa Diabla. Oficjalny werdykt, brawa publiczności, dla Krzysztofa i party w party obydwu, w w w kategorii Julio w Sędziowie obydwu, hmm, punktowali. punktowy obydwu, S.R. sensie 117, 111. duża różnica. Czyli wskazali jednego zwycięstwa. Tak jak powiedziałem, wcale nie był lepszy w tym pojedynku, ale też mogę powiedzieć, nie był gorszy. To była wyrównana walka walka na remis. W takim ocenieniu moim tutaj już subiektywnym, może nawet bym wskazał bardziej na Amerykanina, który był bardziej zaczepny. I Y, próbował więcej jednak walczyć, a, y, ale jednak nie na tym polega ocenianie walki bokserskiej, kto chciałby więcej walczyć, tylko kto robi to lepiej i zdecydowanie Krzysztof Włodarczyk robił to bardzo dobrze, mniej walczył, ale, ale z głową. <śmiech> No i to by była moja relacja z walki nocy. Dziękuję bardzo komuś, kto udostępnił mi do obejrzenia, bo Polska, tu w Anglii tutaj nie mamy. To by było na tyle. Godzina 12.15, w Polsce godzina 13.15. Żegno się z Wami, Robert. Ciekawe, czy ktoś tego wysłuchał do końca.